Witam w drugim odcinku podcastu filmowego, drugim, ale tak właściwie pierwszym, w którym będę mówił na konkretny temat. Nie ukrywam, że tworzenie tego podcastu sprawiło mi wielką radość i chciałbym przy tym bardzo podziękować Hubertowi Spandowskiemu za pomoc w sprawach, których do końca nie ogarniałem, czyli Player, rss -y i tym podobne sprawy. Pierwszy ogień pójdzie dziś God Bless America z roku 2011 w reżyserii niejakiego Bobcata Goldwhite'a. Opis filmu prezentuje się następująco. Bezrobotny, przygnębiony tym co się dzieje wokół i prawdopodobnie śmiertelnie chory Frank ma już dość. Bierze broń i postanawia wykończyć najgłupszych, najokrutniejszych i najbardziej odpychających członków społeczeństwa. Pomaga mu w tym 16-letnia Roxy, która dzieli jego gniew i rozczarowanie. Na samym początku pragnę zaznaczyć, że fani dnia świra znajdą w tym filmie coś dla siebie. Choć wiem, że narażam się pewnym osobom, które dzieło koterskiego uważają za najgenialniejszą polską produkcję. Z pozoru Get Best America może wydawać się kolejną amerykańską komedią dla idiotów, ale chyba mogę was drodzy słuchacze zapewnić, że wcale tak nie jest. W moim odczuciu film wyraża pragnienia ogromnej ilości ludzi, która nie może już dzierżyć głupoty tego świata. Żyjemy w czasach, w których telewizja raczy nas coraz to nowymi opowieściami debili mówiących o swoich wielkich problemach w popularnych talk show'ach typu rozmowy w toku oraz kolejnych pseudogwiazd skaczących na skoczni czy też tańczących z wilkami tylko po to, aby uciłać jeszcze więcej pieniędzy. Głównego bohatera filmu zmęczyło już patrzenie na głupotę tego świata, jako że do stracenia zbyt wiele nie miał. To postanowił wymierzyć sprawiedliwość na własną rękę i urządzić sobie polowanie na idiotów. Gwiazdy tvn i innych polsatów mogą mieć przy tym filmie nocne koszmary, więc jeżeli słucham mnie jakiś kuba wojewódzki czy mega śmieszny, majewski, to naprawdę odracam oglądanie tego dzieła, bo możecie mieć po nim nocne koszmary. Why Hey buddy, what's wrong? A lot. Film to oczywista satyra tego, co obecnie dane nam jest obserwować w telewizji. Telewizji, która serwuje nam coraz to nowe produkcje, których Żymy myśli tylko o tym, jak dopierdolić kolejnemu przesłuchiwanemu uczestnikowi, aby przypodobać się odbiorcom. Największą prawdopodobnie Głównianą wadą tego filmu, że w życiu głównego bohatera pojawia się kompletnie z dupy 16-letnia dziewczyna, która widząc jak ten ładuje kulkę w łeb bohaterce moich super słodkich urodzin, bez chwili namysłu postanawia stworzyć z nim zabójczy duet. Film... Ma no, ogromną ilość niedorzeczności i miejscami jest naprawdę mało logiczne. Ale nie warto na to zwracać uwagi, bo ta produkcja chyba ma przede wszystkim zwracać uwagę na uwydatnienie ludzi i ich zachowań. Tempo akcji mogę chyba porównać do znakomitego Zombieland. Aktorstwo również stoi na dość wysokim poziomie, a na ekranie możemy obserwować brata słynnego Bill'a Murray'a, czyli Joel'a Murray'a, który jak dotąd znany był głównie z... Telewizyjnych produkcji. Wydaje mi się, że w końcówce filmu autor zgubił się nieco i nie wyszło z tego nic dobrego. Gdyby nie ta końcówka, film jako umilacz wieczoru otrzymałby ode mnie dość wysoką cenę. Ale no cóż, nie wszystko musi być po mojej myśli, prawda? Jeżeli wkurzają Was idiotyzmy tego świata, to film prawdopodobnie stworzony jest dla Was i po się na pewno poczujecie się po nim choć trochę lepiej. Chyba będę już kończył ten drugi odcinek podcastu i postanowiłem, że co tydzień będę Wam polecał jakąś piosenkę, więc dziś łapcie utwór Richiego Sambory Seven Years Gone. Mówił do Was Christian, do usłyszenia. gonna take both those spots yeah fuck you fuck you